Mała, spuchnięta i prawie nierozpoznawalna. Tu akurat będzie prościej niż z tamtym. Żadnego magicznego kamuflażu. Powiedziała z zadowoleniem. Znalazłam sporą aktywność owadów, co znaczy, że pochowano go tu przed zimą. Pół roku, może więcej. Ustalę dokładniej, gdy go przewiozę i zbadam, ale na tę chwilę tak to szacuję. Kiedy Jędrek wraca? Jutro. Właściwie dziś, bo już po północy, ale nie będę na niego czekać. I nie, nie musisz wskakiwać mi tu z pomocą, tylko byś mi wszystko zadeptała, powiedziała wracając do odkrywania ciała. Było ubrane i prawie na pewno męskie, sądząc po ciuchach. Z rysów twarzy niewiele zostało. Na odciski też raczej nie mogłam liczyć. Wyciągnęłam latarkę i poświeciłam w głąb dołu. Coś przykuło moją uwagę. – Bogna, czy możesz otrzepać z ziemi to, co ma na szyi? – poprosiłam. Sapnęła, ale posłusznie odrzuciła grudki ziemi, z pod których w świetle latarki błysnęło srebro. Medalionik – nieduży, okrągły, z jakimś nieregularnym niebieskim kamykiem w środku. Roman kucnął obok mnie i nachylił się z zaciekawieniem. – Czy na medalionie są gwiazdki wokół kamyka? – zapytał. Bogna rzuciła mu podejrzliwe spojrzenie, ale starła ziemię palcem, odsłaniając grawerunek Gwiazdki, a jakże? stwierdziła Znasz ten medalion? zapytałam Możliwe, przyznała, ale nie powiedział nic więcej Bogna popatrzyła na niego spod zmarszczonych brwi Mimo to nie naciskała za jakąś godzinę będzie można go wyciągnąć i przewieźć do domu pogrzebowego Powiedziała tylko Wróciła do odkopywania ciała i gromadzenia próbek Przestała zwracać na nas uwagę, kompletnie pochłonięta pracą Wyprostowałam się, aż strzyknęło mi w kolanie Trzeba zadzwonić do Kamala Mam nadzieję, że po tej akcji z przedpołudnia nadal będzie odbierał telefony Powiedziałam do Romana, chcąc odwrócić jego uwagę Wpatrywał się w ciało w grobie z morderczym mrokiem w oczach. Odmierzę. A kiedy Bogna dostanie swoją kostnicę, będzie łkał po nocach za utraconym dochodem. Stwierdził zaskakująco spokojnie. Wyprostował się i odszedł kilka kroków od grobu zamyślony. Coś ci nie daje spokoju, zauważyłam. Jestem prawie pewien, że to Marian Leszczyński. Facet, który sprzedał mi ziemię. Po sześćdziesiątkę. Mieszkał w Tucholi, jakieś dziesięć kilometrów stąd, w stronę Hexenwaldu. Wiedziałeś, że zaginął? Pokręcił głową. Spisaliśmy umowę kupna dwa i pół roku temu. Potem już go nie widziałem. Rozmawialiśmy kilka razy. Dzwonił, skarżył się na wiedźmy. Nachodziły go. Zakładałem, że ruszył w długą wydać forsę, którą zarobił na tej ziemi. Zgłaszał te szykany komuś poza tobą? Zapytałam zaciekawiona. Wzruszył ramionami. Nie wiem. Stucholi miał równie blisko do Tornu, jak do Heksenwaldu. Sprawdzę to. Zapewniłam. Zastanawia mnie, o co właściwie im chodzi. Czemu aż tak nie chcą, bym budował tu domy? Powiedział, splatając ramiona na piersi. Słuchaj... Może opowiesz mi całą historię od początku? Łatwiej będzie poukładać kawałki na swoim miejscu Zaproponowałam Niekoniecznie tu Odparł Zmrużyłam oczy Myślisz, że mają z tą ziemią związek wystarczający, by usłyszeć więcej niż powinny? Nie wiem Trzysta lat temu liczyłbym się z tym tak samo jak z ryzykiem, że nad ciałem ofiary morderstwa powiem coś, czego nie powinien usłyszeć sprawca. Jaką one dokładnie władają magią? Zapytałam podejrzliwie. Cholera je wie. Oficjalnie zieloną i ziemi. Ale o ilu trupach z ręki wiedźm ziemi słyszałaś? Punkt dla niego. Poczekaliśmy na budowie aż Bogna będzie gotowa do transportu zwłok. Furgonetka z domu pogrzebowego już czekała. Roman przejął odbogny ciało opatulone w worek jak w śpiwór i wydostał na powierzchnię. A potem wyciągnął z wykopu naszą patolożkę. W innych okolicznościach protestowałaby, ale dziś pozwoliła sobie pomóc. Była zmordowana. Gdy zdjęła okulary ochronne i kombinezon, uderzyła mnie jej bladość i sztywne ruchy. Nie skarżyła się, ale widziałam, że jedzie na oparach. Od mojego telefonu, który ściągnął ją z bieżni do tornu minęły dwadzieścia dwie godziny. Ja w międzyczasie gotowałam i spędziłam miło czas. Ona pracowała, badała próbki i wykopywała szczątki. Nie mówiąc już o tym, że poobijało ją zaklęcie cholerniczników. Wszystko dobrze? Zapytałam. Spojrzała na mnie zaskoczona. Zmęczenie. I głód. Nic, czemu nie sprosta parę godzin snu i solidne śniadanie, powiedziała i uśmiechnęła się blado. Zawieźliśmy ciało do domu pogrzebowego. Kamal nie wyglądał na wybudzonego ze snu, choć dochodziła trzecia. Jak zawsze był perfekcyjnie ubrany i powściągliwy. Czy zaczniesz sekcję od razu? Zapytał uprzejmie. Bogna pokręciła głową. Musi poczekać do rana. Jestem na ostatnich nogach. Czy pozwolisz, że zabezpieczę ciało w specjalnej chłodni? I jak specjalnej? Zapytała podejrzliwie. Tak specjalnej, żeby nie wybuchło jak poprzednie. Odparł, a powieka mu lekko drgnęła, jakby wspomnienie ostatniego wypadku wciąż nie dawało mu spokoju. Ale nie zostawi na ciele dodatkowych śladów magii, upewniła się. Nie, to bardziej jak krąg ochronny, wyjaśnił. Zgodziła się więc skinieniem głowy. Próbki w dziesiątkach słoiczków odstawiła do lodówki, którą specjalnie w tym celu zainstalowała w udostępnionym jej pomieszczeniu sakcyjnym. Przeciągnęła się, masując dłońmi podstawę pleców. Powiedziałaś, dodatkowych śladów magii? Wyczuwasz na nim jakiś magiczny osad? Zapytałam, bo ja nie wyłapywałam żadnego zapachu. Skinęła głową. Jego sygnatura jest zakłócona, powiedziała. Prześpię się i wrócę do niego. Teraz mogłabym coś przegapić. Jasne, nikt nie może wymagać, byś pracowała non-stop. Odwieźć cię do domu, czy dasz radę prowadzić? Upewniłam się jeszcze. Dam radę, ale dziękuję za propozycję. Przyjdź koło dziesiątej. Zerknęła na zegarek na przegubie skazywał kwadrans po trzeciej. Dobra, bliżej południa. Wyszliśmy z domu pogrzebowego. Odprowadzałam ją spojrzeniem, gdy wsiadała do auta i odjeżdżała w stronę bramy, by wrócić do realnej części miasta, do swojego mieszkania. Jest warta swojej wagi w złocie, powiedziałam do Romana. Gdyby tylko przyjęła te sześćdziesiąt osiem kilo złota, już by była tu na stałe. – mruknął. Nie pytałam, czy to szacunkowa ocena jej wagi, czy jakimś cudem zważył ją, wyciągając z grobu. Jeśli miał taki talent, wolałam nie drążyć tematu. Wcześniej to mnie wyciągał z tego samego dołu. Odwiozłam Romana do jego gniazda. Nie byłam aż tak zmordowana jak Bogna. Mimo to musiałam się przespać, więc umówiliśmy się, że wpadnę do niego koło dziesiątej, pogadamy, a potem razem pojedziemy na sekcję. Nie kłócił się. Może faktycznie przekonałam go do metodycznego podejścia. A może, gdy ja będę spać, on zakradnie się do siedziby sabatu i zrobi rzeź? Nie miałam siły już o tym myśleć. Ten dzień i tak był za długi. Dotarłam do domu i zanim położyłam się do łóżka, wzięłam prysznic. Nie chciałam wnosić do snów, moich i Mirona, zapachu śmierci. Kiedy się obudziłam, Miron i Salcia szykowali się do wyjścia, starając się robić jak najmniej hałasu Ranek przyszedł za szybko i przez dłuższą chwilę leżałam w pościeli, próbując wykrzesać z siebie entuzjazm do życia Wreszcie powlokłam się do kuchni, licząc, że to, co się nie objawiło samo z siebie, objawi się po kawie Aż tak źle? Zagadnął Miron, przytulając mnie na powitanie No, kiepsko może uda się uniknąć wojny pomiędzy gniazdem wampirów a sabatem wiedźm, ale nie postawiłabym na to miesięcznej wypłaty. Odpowiedziałam z wdzięcznością, przyjmując kubek mocnej słodkiej kawy. Mleka było akurat tyle, bym nie miała wyrzutów sumienia, że wypalam sobie wrzody w żołądku. Typowy dzień namiestniczki! Skopim tyłki, mamo! Zawołała Salcia, wojowniczo wbijając widelec w stos naleśników z konfiturą zwiniętych w ciasne ruloniki. Na talerzu piętrzyło się ich co najmniej pięćdziesiąt. Ktoś tu się zerwał o świcie z nadmiarem energii. Rzuciłam, sięgając po talerzyk dla siebie. Idziemy trenować! Zdałam egzamin, więc w nagrodę możemy przejść na wyższy poziom treningowy. Aż kipiała entuzjazmem. To właśnie było moje dziecko. W nagrodę za to, że opanowało materiał do egzaminu, życzyło sobie więcej nauki. Na podwórku? Zapytałam Salcia pokręciła głową Wchodzimy na poziom czwarty Powiedziała, jakby to miało wszystko tłumaczyć Zerknęłam na Mirona, bo to on w tym domu był specjalistą od ognia i magii pyrów Lepiej poćwiczymy u Luka, przynajmniej do czasu, aż wybuchy będą kontrolowane Wyjaśnił Nasz sąsiad zaopatrzył się w profesjonalny wąż strażacki i jakimś cudem podłączył go do swojego kranu to są szykany. Mruknęłam, bo walka trwała nieustannie, odkąd młoda z Mironem zbudowali krąg treningowy na podwórku, zgodny z wszelkimi normami bezpieczeństwa. Salcia nigdy nie ćwiczyła sama, a Miron miał pełną kontrolę nad ogniem. – W końcu przywyknie, albo poszuka sobie innego lokum – stwierdził Miron filozoficznie. – A ty co masz w planach? – O, to co zwykle – Rozbrajanie wściekłości Romana, sekcja z bogną, potem śledztwo, potencjalne szarpanie sabatu za ogon, nic nadzwyczajnego. Bywało lepiej, co? Jeśli wierzyć moim snom, od apokalipsy dzielą nas dwa, może trzy dni, powiedziałam, bo wciąż miałam w głowie strzępy wyśnionych obrazów. Ale żadnych wkurzonych bogiń czy klęsk żywiołowych? Upewnił się. Nic na to nie wskazuje. Przynajmniej na razie. Możemy zostać w odwodzie, gdybyś nas potrzebowała. Zaproponowała, Salcia przytaknęła, choć wiedziałam, jak bardzo cieszyła się na dzisiejszy trening. Dajcie spokój, robaczki. Idźcie podpalać piekło. Ja sobie tu ze wszystkim poradzę. Jeśli coś będzie na mnie ostrzyło pazury, postraszę to wściekłym wampirem. Tylko idiota zadzierałby z naszą dwójką naraz. Przyjęli te argumentacje. Piłam kawę, słuchając wyjaśnień Salci, na czym dokładnie polega poziom czwarty i z każdą minutą coraz bardziej pochwalałam pomysł, by na początek zamelinowali się w piekle. Choć trochę żałowałam, że nie zobaczę, jak moja córka wyczarowuje wokół siebie perfekcyjną kulę ognia, wielką jak te plastikowe zorby, w których dla rozrywki ludzie turlali się z pagórków. I jeśli to opanuje, nie będę musiała stać w miejscu. Będę szła, a ona będzie się przemieszczała wokół mnie. Wykrzyknęła podekscytowana. No, zorba! Ognista! Piekielnie niebezpieczna zorba! Kiedy wyszli, ubrałam się i przygotowałam do wyjścia. Odruchowo zabrałam broń i miecz. Nie wiadomo, z czym przyjdzie mi się dziś mierzyć. Zaparkowałam pod siedzibą gniazda tuż przed dziesiątą. Lokaj siedzący za kontuarem nie próbował mnie zatrzymywać, widocznie uprzedzony o mojej wizycie, więc wdrapałam się po schodach na piętro Romana. Nadal omijałam windę, metalową klatkę zatrzymującą się na absolutnie każdym piętrze. Ryzyko, że zobaczę przez kraty więcej niż chciałabym widzieć, było za duże. Roman czekał wpatrzony w okno, w pozornie swobodnej pozie, choć znałam go na tyle, by zauważyć napięcie w jego ciele. Ciemnoszare flanelowe spodnie i grafitowy sweter leżały na nim świetnie, a włosy wciąż miał wilgotne po prysznicu, ale kiedy odwrócił się w moją stronę, domyśliłam się, że nie zmrużył oka. Wampiry nie miewają cieni pod oczami. Przynajmniej u Romana nigdy takowych nie widziałam. Kiedy jednak był najedzony i wyspany, jego spojrzenie błyszczało młodością i zdrowiem, których dziś nie mogłam dostrzec. — Kawy? — zapytał. — Już piłam, więc chętnie. — odpowiedziałam, a on tylko skinął głową i poszedł do kuchni. Po chwili wrócił z dwiema filiżankami. Zwykle wolał herbatę, więc może i na niego kofeina jakoś tam działała. Jak ci minęła reszta nocy? Chyba nie błąkałeś się po okolicy, szukając zaczepki z sabatem? Zapytałam lekkim tonem. Prychnął pogardliwie, jakby mu taka myśl nawet nie przeszła przez głowę. Usiadłam na kanapie, zostawiając mu jego ulubiony fotel. Dobra, po kolei. Opowiedz mi o tej ziemi. Czemu jest taka wyjątkowa? Zaczęłam sięgając po filiżankę. Zamrugał zaskoczony. Właśnie sęk w tym, że nie jest. Zależało mi na tej działce tylko dlatego, że kupiłem trzy sąsiednie, zresztą sporo większe, i mając te zyskałbym bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej. I tak będę musiał wybudować potem drogę w głąb posiedla, ale o wiele łatwiej ruszyć z robotą, gdy ciężarówki mogą szybko dotrzeć na miejsce. Czysta logistyka No dobra, co z właścicielem? Opierał się, robił problemy? Dopytywałam Wampir wzruszył ramionami Niekoniecznie Musiałem załatwić trochę formalności, bo działka była częścią spadku po ojcu I facet dziedziczył ją na spółkę z siostrą, która mieszka gdzieś na drugim końcu świata Początkowo nie wiedział dokładnie gdzie, bo od lat nie utrzymują kontaktu Znalezienie jej zajęło moim ludziom kilka tygodni Nie miała nic przeciwko sprzedaży Myślę, że miło ją zaskoczyło, że ktoś chce jej zapłacić za udział w nieużytkach, o których od dawna nawet nie myślała To ten typ trudności, które da się pokonać, jeśli ma się środki i chęci Oni mieli chęci, ja miałem środki Bilet lotniczy i spotkanie u notariusza i już byłem właścicielem Zająłem się formalnościami w rodzaju przyłączenia mediów, pociągnięcia kanalizacji, a przede wszystkim pozwoleń na budowę. Nic ekscytującego. I wtedy zaczęły się problemy. Wiedźmy musiały zauważyć kręcących się po działkach architektów, potem robotników. Zaczęły protesty. Sama zresztą wiesz. Wnioski o zakaz budowy, przykuwanie do drzewa. Twierdziły, że ta ziemia jest ich dziedzictwem spirytualnym. Powoływały się na jakieś zapisy z końca XVIII wieku, sugerujące, że pra, pra, pra babka Leszczyńskiego była członkinią Sabatu, więc jej ziemia jest ich własnością. Sprawa trafiła do sądu. Nic nie wskurały, bo wszystko było jasne. Ziemia Leszczyńskich, niezależnie od tego, czy przodkini poprzedniego właściciela była wiedźmą, czy nie, nigdy nie należała do Sabatu. Pokiwałam głową. Może uważały ją za swoją przez zasiedzenie. Zastanawiałam się głośno. Roman aż się pochylił. Oparł łokcie o kolana. One tam nigdy nie mieszkały! Nic tam nie było wybudowane! Właśnie to jest dziwne. Przodkowie leszczyńskiego wypasali na tej działce owce i krowy. Dwa pokolenia wstecz przestali się trudnić rolnictwem i ziemia leżała odłogiem. Nieużytek i tyle. Nawet nikomu z rodziny nie przyszło do głowy, by się tam budować. Działka znajdowała się kawałek za miastem i nie obejmował jej plan zagospodarowania przestrzennego. No dobra, to rzeczywiście dziwne. Jeśli nie było tam siedliska, kaplicy czy świątyni, właściwie z miejsca upada ich argument o wartości sakralnej czy spirytualnej, powiedziałam. Roman uderzył dłońmi o uda. No przecież! To samo powiedział sędzia! ale zamiast to przyjąć do wiadomości, zaczęły mi sabotować roboty. Zniszczyły skrzynkę z bezpiecznikami, ledwie podciągnąłem tam prąd. Zaczęły się kradzieże, wandalizm. Postawiłem strażę, ale i tak kilka razy wlazły na teren budowy. Zacząłem wynajmować wilki, bo wiedźmy miały jakieś zaklęcie, które usypiało mi wampiry. Czemu mi tego nie zgłaszałeś? Przecież to co najmniej wykroczenia. Machnął ręką. Ignorowanie ich weszło mi w krew. Im bardziej mąciły, tym bardziej chciałem wybudować to osiedle, przyznał. Poza tym, czy ja kiedykolwiek biegałem do ciebie na skargę? Sam załatwiam swoje problemy, dodał butnie. Kiedy pojawiają się trupy, to już nie są tylko twoje problemy, przypomniałam. No wiem, wiem. Westchnął, jakby przepisy prawa uwierały go jak kamyk w bucie, ale łaskawie je tolerował dla dobra sprawy. Gdzie rezyduje ten sabat? Zapytałam. Wątpiłam, by jakiś miejscowy chciał zadzierać z Romanem. Obecnie? Po sąsiedzku z budową. Kupiły siedlisko, które przylega do mojej działki. Rany naprawdę im odbiło, powiedziałam. Sabaty są przywiązane do ziemi. Przeprowadzkę je osłabia i zwykle tego unikają. Chyba, że... Zabahałam się. Chyba, że co? Chyba, że ziemia, którą kupiłeś, jest dla nich większym źródłem mocy niż ta, na której mieszkały. Jeśli prababka Leszczyńskiego faktycznie była częścią Sabatu... Myślisz, że zakopały tam korzenie magii? Zapytał zaskoczony. Może... Jeżeli to fundament, kamień założycielski ich sabatu nie odpuszczą. Czemu go sobie nie wykopią? Zapytał zrzędliwie. Nie wszystko da się wykopać. Po sekcji przyjrzymy się tej ziemi w świetle dnia. Co ty na to? Ja na to, że jeśli jeszcze raz spojrzę na plac budowy, na którym nic kompletnie się nie dzieje i maszyny stoją, mogę się wściec. Zaczął zrzędzić ale jeśli to cię uszczęśliwi. Bogna była już na stanowisku. Chyba przyszła wcześniej niż zapowiadała, bo na wózku koło stołu sekcyjnego zdążyła ustawić cały szereg szalek i słoiczków na próbki. Kiedy się zjawiliśmy, ciało było już nagie, a ubrania starannie przełożone na drugi stół. Staszek wrócił z urlopu i teraz obracał i przytrzymywał zwłoki, kiedy koronerka oczyszczała je z błota. Staszku, jak miło cię widzieć! Wyrwało się Romanowi, a wilk prychnął, doskonale wiedząc, skąd bierze się radość księcia wampirów. Nasz deweloper nie rwał się do przytrzymywania mokrego trupa. Bogna rzuciła nam szybkie spojrzenie i oznajmiła. Z całą pewnością morderstwo. A raczej nie samobójstwo, sam się nie zakopał. Mruknął Roman, a ona prychnęła pod nosem. Na wczesnym etapie nie wykluczamy niczego. To, że ciało jest w wykopanym na dziko grobie, ukryte pod innym ciałem, stanowi istotną przesłankę, ale nie wyklucza scenariuszy innych niż morderstwo. Denat mógł zostać wykradziony z innego grobu, jak młodzieniec nad nim. Mógł być samobójcą, którego rodzina zakopała ze wstydu. Nie wszystkie scenariusze są równie prawdopodobne, ale wykluczamy je skrupulatnie, analizując ciało i dowody. Poinformowała go chłodnym tonem Roman pokiwał głową i podszedł bliżej stołu Trzymając dłonie splecione za plecami, by nie denerwować koronerki Bogna skończyła opłukiwać tył zwłok, a Staszek położył je płasko na stole Ślady rozkładu były wyraźne, choć zima, gdy ziemia pozostawała zamarznięta przez kilka miesięcy I tak spowolniła proces Nie tylko zimno Powiedziała Bogna, jakby czytała mi w myślach A może nieświadomie powiedziałam to na głos? Znowu magia miesza Ma na sobie dwa zaklęcia Jedno, jak sądzę, spowalnia rozkład Po obmyciu błota z twarzy wciąż trudno byłoby dopasować obecne rysy zmarłego do jakiejś fotografii, by potwierdzić tożsamość Palce miał spuchnięte i poczerniałe Wiedziałam, że istnieją nieco makabryczne metody, by mimo to zdjąć odbitki palców, ale wstępnie byłam gotowa przystać na metody identyfikacji stosowane przez Romana. Przyjrzałam się bliżej obrażeniom. Rana szarpana gardła była dość głęboka, by zahaczyć okręgi szyjne. W poprzek nadgarstków biegły głębokie, poszarpane bruzdy. Zerknęłam na kostki. Nadal widoczne były ślady wiązania. Westchnęłam. Czy znalazłaś gdzieś na jego ciele wycięty lub narysowany symbol? Zapytałam. Bogna kiwnęła głową i przyciągnęła lampę, by poświecić na opuchniętą i pokrytą gęstymi, kręconymi włosami klatkę piersiową Denata. Dokładnie na wysokości splotu słonecznego widniały nacięcia układające się w X z dodatkową poziomą kreską biegnącą przez środek dłuższą od ramion x i zakończoną z obu stron okrągłymi śladami, jak od wbitego pionowo w ciało szpikulca. Zaklęcie spowalniające rozkład skupia się na klatce piersiowej, prawda? Zapytałam, bo wciąż wyraźnie mogłam odróżnić każde cięcie. Tak, ciało nie rozkłada się równomiernie, przyznała. Wzór nie pasuje do standardów i ułożenia ciała. Cofnęłam się o krok i przymknęłam oczy. Cholera. Jasna cholera. Dora, co się dzieje? Zapytał Roman, czujny jak waszka. Powiedz mi, Romanie, sprawdzałeś te wiedźmy w rejestrze? Wiesz, że nie mam do niego dostępu, ale pytałem Katarzyny. Odparł. I co ci powiedziała? Że to wiedźmy ziemi. Zmrużył oczy. Okłamała mnie? Ona ciebie albo one ją. Skąd ten pomysł? Ile znasz naszych wiedźmy ziemi, które składają krwawe ofiary i zostawiają na nich znaki gromadzące życiową esencję? Pewnie zebrały całą krew, jaką zdołały z niego wycisnąć. Wisiał powieszony za nogi, z podciętym gardłem i nadgarstkami, jak świnia podczas świniobicia. Bogna sapnęła. Pokrywa się to z moją oceną – przyznała. Nie wiem, czy chodziło tylko o uzupełnianie zapasów krwi i mocy, czy potrzebowały ofiary do rzucenia klątwy. Nie mam też pojęcia, czy był przypadkową ofiarą, czy miał konkretne znaczenie dla rytuału, ale nie wygląda to najlepiej – powiedziałam. Czytałam o podobnych rytuałach. Widziałam skutki kilku. Nikt nie sięga po taką magię, by zapewnić sobie udane zbiory marchewki czy płodność jałówek. Roman zaklął. Zamorduję je, mruknął. Niewykluczone, że tak się to skończy, przyznała mnie chętnie. A teraz wracajmy na budowę. Musimy rozgryźć, o co naprawdę im chodzi. Nie było w tym mieście miejsca dla sabatu parającego się najczarniejszą formą magii. Zanim się człowiek obejrzy, zaczną znikać dzieci i nastolatki. Na ich krew i moc takie wiedźmy były szczególnie łase. Teren budowy był martwy. Nie tylko dlatego, że więcej kręciło się tam wampirów niż żywych. Koparka i inne maszyny stały w równym, żółciutkim jak kurczaczki rzędzie zaraz koło bramy i nie wydawały z siebie żadnych dźwięków, co wyraźnie wytrącało Romana z równowagi. Gdy ja rozglądałam się po terenie, on wpatrywał się w te żółte mamuty z markotną miną. Zostawiłam go przy nich i ruszyłam w głąb terenu, omijając niedawno wykopany dół pod fundamenty, łamane na podwójny grób. Szukałam czegoś, co mogło być punktem zaczepienia, powodem, dla którego wiedźmy tak bardzo chciały wejść w posiadanie tego kawałka ziemi. Nie, wróć. Gdyby chciały go posiadać, spróbowałyby go kupić. Może chodziło o pieniądze, choć miałam wrażenie, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Może z jakiejś przyczyny nie chciały oficjalnie stać się właścicielkami tego terenu. Ale dlaczego? Z jakich powodów zależało im, by należał do kogoś innego, byle nie do wampira ze słabością do deweloperki? Nasuwało mi się kilka możliwości, z odpowiedzialnością prawną na czele. Poprzedni właściciele przez kilka pokoleń nie tykali tej ziemi. Leżała odłogiem, zarastała chaszczami. Nie żeby każdy od razu chciał budować coś tylko dlatego, że miał kilkadziesiąt arów, ale zastanawiałam się, czy aby nie wiedzieli o czymś, o czym nie raczyli wspomnieć Romanowi podczas sprzedaży działki. Dotarłam na środek placu budowy. Obracałam się powoli, szukając czegoś, co mogłoby uchodzić za korzeń magii. U wiedźmy ziemi zwykle było to wiekowe drzewo albo skała, Coś kompatybilnego z tym rodzajem energii i trwałego Korzenie magii mogły być indywidualne Stworzone przez konkretną wiedźmę dla jej własnego użytku Ale wtedy niekoniecznie stanowiłyby przedmiot zainteresowania sabatu Stawiałam więc na korzenie budowane przez pokolenia Coś, co gromadziło i uziemiało magię przez dziesięciolecia Może stulecia Jeśli babka poprzedniego właściciela Rzeczywiście była wiedźmą i należała do tego sabatu nie znalazłam nic podejrzanego. Żadne z drzew nie wyglądało na starsze niż trzydzieści lat, ani nie nosiło śladów magii, która zwykle wpływała na ich wygląd. Te używane do gromadzenia mocy często rosły nieproporcjonalnie duże. Miały powykręcane konary, nietypowo ukształtowane korony i pień rozwidlony na dwie symetryczne odnogi. Jedną dla magii, drugą dla żywej rośliny. Nie widziałam też żadnej skały ani kamienia, ale może usunęli je ludzie Romana. Zapytałam go o to, gdy przestał się wreszcie gapić na nieruchome maszyny i podążył za mną w głąb działki Nie, nie było niczego takiego Zapewnił mnie Teren oczyszczono, ale cały usunięty materiał jest tam Machnął ręką w stronę stosu kamieni pod płotem Zostaną wykorzystane do wyrównania terenu Żaden z nich nie jest dość duży Przyznałam Przymknęłam oczy i spróbowałam poczuć energię tego miejsca. Wypuściłam sądy mojej magii, a te natychmiast się cofnęły jak poparzone. Coś tu było. Coś złego. Roman, muszę rzucić zaklęcie widzenia. Możesz się cofnąć, bo to nie zawsze jest przyjemne. Uprzedziłam. Prychnął. Bo to pierwszy raz, gdy nie będzie z tobą milutko? Rzucił i nie cofnął się ani o krok. Sam się prosił Wypowiedziałam inkantację i użyłam znaku widzenia Robiłam to wcześniej wiele razy Nie było ani skomplikowane, ani ryzykowne Ale tym razem coś się zmieniło Przez moje ciało przebiegł prąd Jakbym wsadziła palce w gniazdko elektryczne Ciepło natychmiast mnie opuściło A ja zaczęłam się trząść mimo ciepłej bluzy i kurtki A potem zniknęły wszystkie kolory Co się wyssało zostawiając jedynie odcienie szarości i czerni. Moje zmysły zostały całkowicie przytłoczone. Nadmiar magii ścisnął mnie jak imadło. Zapragnęłam wpełznąć w ciemne miejsce i skulić się w pozycji płodowej. Jakby coś podkarmiło moje zaklęcie do poziomu, który moje ciało ledwie mogło znieść. Potrząsnęłam głową, próbując wyostrzyć wzrok, by zobaczyć coś więcej niż wszechobecna szara mgła. Udało się. Nie całkiem, ale się udało. O kurwa! Wykrztusiłam, rozglądając się dookoła. Co tu jest? Warknął Roman. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wymamrotałam. Ciągle się trzęsłam z zimna, z szoku. Poczucie całkowitej obcości i martwoty przytłaczało mnie jak betonowa płyta. Pokaż! Zażądał. Złapałam go za rękę, pozwalając zaklęciu spłynąć także na niego. Wrażenie jego martwej energii prześlizgnęło się po mojej skórze, ale szybko ustąpiło. Za to zimno otaczającej nas magii wgryzało się w ciało jak mróz. Kiedy podzieliłam się zaklęciem, nacisk na moją głowę delikatnie ustąpił, jakby jego moc była zbyt wielka dla jednej osoby. Patrzyliśmy na pustą działkę, która teraz wyglądała zupełnie inaczej. Nie widziałam już chaszczy ani drzew, Jedynie ciemną mgłę pełzającą nisko nad ziemią Wyczuwałam dziwne, rytmiczne pulsowanie Które przenikało moje kości i ściskało bebechy, aż mnie zemgliło I ten dźwięk, natrętny szum wypełniał uszy nieprzyjemnym ciśnieniem Zimno przeniknęło mnie do szpiku kości Nawet powietrze, którym oddychałam, wydawało się mroźne Jakby ziemia była skuta lodem Zakręciło mi się w głowie i musiałam się pochylić, podeprzeć dłoń na kolanie Oddychałam płytko, próbując uspokoić obłąkańczo szybkie bicie serca Co to jest? Zapytał zaskoczony wampir Znosił zaklęcie dużo lepiej ode mnie Nic dziwnego Nie był żywą istotą bombardowaną martwą magią Powoli wyprostowałam się i znów zerknęłam na ciemną mgłę czy raczej dym, który snuł się wszędzie dookoła jak upiorna wata cukrowa? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To nie mój departament, Roman. Nigdy czegoś takiego nie czułam.